Dogrywka do do Piłka nożna, koszykówka, sporty walki i wiele innych tematów Sprawdzimy co działo się na lokalnym podwórku Kto stanął na podium, a komu się nie powiodło Do naszego studia zaprosimy też wyjątkowych gości Najlepszych podlaskich sportowców Robert Kruszyn, zapraszam Magazyn Dogrywka, każdą niedzielę po 16:00. I właśnie jest niedziela, 3 styczeń, zaczynam dogrywkę. Jest to pierwsze nasze spotkanie w tym roku, więc życzę Wam wszystkim, drodzy słuchacze Akadery, wszystkiego co najlepsze, a przede wszystkim jeszcze większego zapału sportowego. A sobie? Waszego dopingu. Dziś gośćmi do grywki. Będą znani podlascy rajdowcy Radosław Perkowski oraz Robert Dąbkowski. Tymczasem prześledźmy jednak, co wydarzyło się w sporcie w mijającym tygodniu. Wiadomo już, że Jagiellonia zagra w największym turnieju halowym w Polsce. Już 15 stycznia rozpocznie się Remes Cup Extra. Miejsce imprezy? Oczywiście hala poznańskiej areny. Pozostajemy przy Jagiellonii. Dowiadujemy się, że Dariusz Bayer zostanie trenerem młodej ekstraklasy. Zastąpi on na stanowisku Ryszarda Karalusa. Z kolei białostockie siatkarki wygrały mecz sparingowy z potem Trefl. Mimo, że w składzie białostockiej drużyny zabrakło Małgorzaty Cieśli i Katarzyny Wysockiej, nasz zespół wygrał w setach 3-2. Rewanż nie był już taki przyjemny i tak oto nasza drużyna uległa Treflowi 1-4 do do w meczu zakontraktowanym na 5 setów. Jak widać i w sporcie suma szczęścia wychodzi na zero. W środę, jak co roku odbył się w Białymstoku bieg sylwestrowy. Pierwsze miejsca przypadły Halinie Kornacewicz oraz Igorowi Tetereko. Oboje zawodnicy przyjechali z Białorusi A za chwilę już nieco mocniej Borajdowo yy, Tymczasem posłuchajmy muzyki Zgodnie z zapowiedzią przedstawiam wam Radosława Perkowskiego Witam Cię Robercie, witam, witam wszystkich słuchaczy Oraz Roberta Dąbkowskiego Witam Państwa Goście dzisiejszej dogrywki są zespołem, który w zawodach musi być maksymalnie skoncentrowany i mieć do siebie pełne zaufanie. Bardzo proszę, powiedzcie mi panowie, jaką dyscypliną sportu się zajmujecie? No my jesteśmy zespołem, który startuje w rajdach samochodowych, raczej w okręgu podlaskim u nas w stoku. Czy w przyszłości gdzieś szerzej? Cały czas, nawet sporadycznie w Olsztynie W okolicach Warszawy Staramy się rozwijać jak najbardziej pokazywać. Śledzę waszą karierę i będę trzymał kciuki yy, Może warto zatem wyjaśnić naszym słuchaczom Jakie są wasze role w tym rajdowym zespole Proszę Radku Ja jestem kierowcą Zajmuję się prowadzeniem auta Przygotowaniem auta I ogólnie wszystkim co związane jest z naszym samochodem Klepiesz, dłubiesz, stukasz? Oczywiście I to wszystko zależy od Ciebie Tak jest. A czym Ty się zajmujesz Robercie? Ja jestem pilotem tak zwanym umysłowym Czyli po prostu pilnuję Radka Zajmuję się wszelkimi papierkami I pilotowaniem go jak sama nazwa mówi Tłumaczeniem mu gdzie ma jechać, jak ma jechać I pilnowaniem Czasami chyba pokazywaniem na takiej deseczce Widziałem jak to robili rajdowcy takiej światowej klasy No też się zdarza. Musicie też poruszać się jakimś autem, prawda? Tak, oczywiście. Jakim? Jeździmy Fordem Escortem 2.0RS. 2. A cóż to takiego? Bo to strasznie groźnie brzmi 20RS. Jest to limitowana wersja tych samochodów, były produkowane tylko i wyłącznie z myślą o sporcie. Wielu rajdowców w dawnych czasach jeździło właśnie takimi samochodami, zbudowanymi na bazie tego samochodu rajdówkami. Mówiłeś coś, Robercie, że takich samochodów na świecie nie ma dużo. To znaczy ile dokładnie? Tej wersji, którą mam jest chyba około tysiąca tylko. Na świecie? Na świecie. Jesteście wybrani. W kilku zdaniach opowiedzcie, na czym polegają zawody rajdowe? Generalnie chodzi o to, żeby uzyskać jak najszybszy czas, żeby dany odcinek rajdu przejechać jak najszybciej, ucinając jak najwięcej cennych sekund, milisekund, każda chwila jest ważna. Rozumiem, wstępnie wiemy już na czym polega sport motorowy, słyszałem o tym, że tak naprawdę to musi być sport bezpieczny i o tym porozmawiamy za chwilę, bądźcie z nami. Zespół rajdowy z Stoku jest dziś w studiu Radia Akadera. Panowie, chciałbym, żebyście powiedzieli słuchaczom kilka słów o sobie, o swoich zadaniach w zespole, kilka słów prywatnie. Robert? Ja jestem, jak wspominałem wcześniej, umysłowym, czyli pilotem. Ode mnie zależy wszelka papierkowa robota. Na początku muszę nas zgłosić. Wpierw oczywiście wynaleźć jakiś rajd, w którym chcemy pojechać. Dzwonię do radka, się pytam, czy jedziemy, jak stoimy finansowo, jak auto jest w jakim stanie. Jeśli wszystko jest w porządku, wysyłam zgłoszenie, sprawdzam jaka będzie nawierzchnia, gdzie będą odcinki, jaka specyfikacja. Wszystko te informacje przekazuję dla radka, który dostosowuje auto. Później robimy opis rajdowy, co ja wszystko notuję. No i później muszę w odpowiednim momencie mu dyktować, żeby wiedział gdzie jechać, jak jechać i pilnować go jak jedzie. To już rozumiem podczas samego rajdu. Tak, to już jest podczas samego rajdu. Yy, Robercie, jesteś studentem. Tak, studiuję u nas w na Politechnice, także tutaj za ścianą przysłowiową. Oczywiście mechanikę, cóż bym innego mógł studiować? Architekturę na przykład. No nie bardzo, to nie ten żywioł, po prostu mamy benzynę we krwi. I wykorzystasz to na pewno kiedyś do...? Do zbudowania własnej rajdówki Rozumiem, prywatnie też prowadzisz pewną stronę internetową poświęconą rajdom motorowym, tak? Tak, dokładnie, nasz sport jest sportem jednak niżowym I żeby jakoś się rozpromować, czysto po prostu dla samej hobbystycznej zabawy Postanowiłem razem z bratem stworzyć taką stronkę I czerpię z tego ogromną przyjemność Tylko i wyłącznie A Radek? No ja jestem człowiekiem, który zajmuje się samochodem Przygotowuję go od podstaw, dobrze, że mam akurat taką możliwość, bo sam się wszystkim zajmuję, prawda? Czyli przygotowuję auto przed każdym rajdem, dostosowuję zawieszenie, dostosowuję opony do samochodu, sprawdzam czy jest wszystko na bieżąco tak jak trzeba w samochodzie, żeby nie było jakiejś niespodzianki na rajdzie. No i mi się wydaje, że, że robię to, co lubię, prawda? Czyli stukasz, pukasz, dłubiesz? Oczywiście i prostuję. I prostujesz. Czasami bywa co prostować, ale o tym, o tym za chwilę. Prywatnie? Prywatnie zajmuję się naprawą samochodów ciężarowych. Oczywiście mniejszych też, osobówek też. Robię ciężarówki przeważnie. No i dla, tak z pasji przygotowuję czasami, jak mam trochę więcej czasu, jakąś rajdóweczkę. Czasami uda mi się zbudować coś. Panowie, a może kiedyś jakiś Dakar z samochodem ciężarowym? Nie, raczej nie, to nie, nie nasz żywioł. Ja, jak Dakar to może mniejszym jakimś samochodem, jak, się, jak będą możliwości. Ale na pewno razem. Na pewno nie razem. Pewno. Panowie, jak to się stało, że zaczęliście jeździć? Ja tu zacząłem przez brata. On mnie kiedyś zaraził, tylko byłem za młody. Czysty po prostu przypadek powiedział mi, zaprowadził mnie na jeden z rajdów, pokazał jak to wygląda. No i od początku złapałem Bakcyla. A Radek? Ja zacząłem jeździć tak przez mojego kolegę, którego, który kiedyś jeździł w rajdach, Piotrek Kamiński, później jeździł sporo czasu ze mną jako pilot i tak mnie wciągnął w ten sport i, i tak do, do dzisiaj jest. I jeszcze pewnie będzie? No podejrzewam, że będzie, będzie bardzo długo. Y jak zaczęliście jeździć razem? Jak staliście się zespołem? No. Tak samo czysty przypadek, spotkaliśmy się na mieście, wpadliśmy na siebie, akurat Radek potrzebował pilota, ja byłem wolny. Robert był wolny i tak się... Od tamtego czasu jeździmy razem Gadaliśmy się od początku, szybko się zrozumieliśmy w samochodzie, zaczęliśmy sobie ufać, to czemu nie spróbować dalej, tak trwamy do dziś A to wpadliście na siebie to tak stłuczka jakaś, czy zupełnie pieszo? No ra ramionami, mijając się pod klatką Oczywiście znaliśmy się już wcześniej i tak, o cześć Robert, cześć, no ja potrzebuję pilota, o ja jestem wolny i tak żeśmy pojechali no I tak jeździmy do dzisiaj y Pojechali, a pilot to tak bardziej jak dopolecieli brzmi no tak jakoś to już nie wiem skąd się wzięła akurat taka nazwa, no ale tak już jest Wspomniałem o zaufaniu takim, musicie się darzyć podczas rajdów Jest to sport, sport dosyć niebezpieczny, zdarzały się w przyszłości wypadki śmiertelne podczas startów Jak sobie radzicie ze strachem podczas zawodów, bo strach to chyba rzecz ludzka, prawda? Tak, staramy się nie myśleć, nie było jeszcze takiego rajdu, żebyśmy się zastanawiali co będzie, jakby było coś nie tak Siadamy i po prostu myślimy nad tym, co mamy zrobić Ja starym, ja ufam Radkowi, więc jak siedzę na prawym fotelu, mimo że nie wiem co się zaraz z samochodem będzie działo To wiem, że Radek na pewno poprowadzi dobrze i nie myślimy o tym, jedziemy swoje I jakie to ma przełożenie na starty? Jak najbardziej pozytywne, mi się wydaje, że jak się nie myśli o tym złym, to, to wychodzi jak najlepiej Podobnie widziałam film nakręcony amatorską kamerą, na którym to ulegliście wypadkowi Wyszliście cało, czy teraz możecie powiedzieć, co wtedy czuliście? Po prostu większa adrenalinka, trochę spowolniony czas, ale to wpisany jest w ten sport. Bo ułamek sekundy, dosyć szybko wjechaliśmy w zakręt i, i tak dosłownie momentalnie żeśmy uderzyli, ale po, po chwili zapytałem Roberta, czy się nic nie stało, Robert stwierdził, że nic... I wszystko przeszło bokiem. Słuchajcie, bezpieczeństwo to podstawa, my tymczasem ostudźmy trochę emocje i posłuchajmy muzyki. I do gry ciąg dalszy, a moimi gośćmi w studiu Radia Akadera są Robert i Radek, pilot i kierowca rajdowy. Samochód rajdowy nie jest autem produkowanym syryjnie. Wyjaśnijcie mi panowie, na czym polega różnica między, między autem rajdowym, a autem, które normalnie porusza się w ruchu kołowym. Różnica jest bardzo, bardzo duża Auto wygląda tylko z zewnątrz e, Podobnie do zwykłego seryjnego samochodu A tak od wewnątrz, tak zagłębiając się Jest bardzo mocno rozbudowana klatka bezpieczeństwa w środku Jest e, cała karoseria Jest mocno obspawana Jest wzmocniona tak, żeby przy, oj, przy każdym rajdzie się nie rozchodziła ta buda oczywiście Jest w środku, są zamontowane fotele specjalne jest całkiem inne zawieszenie w tym samochodzie, są inne koła, in, silnik jest bardzo mocno, jak to my naz, nazywamy w rajdowym slangu, wydłubany Skrzynia jest zmieniona, zazwyczaj jest, są krótsze przełożenia i, i jest zblokowany mechanizm różnicowy Jest naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy, w których, w których jest w seryjnym samochodzie, po prostu tego nie ma i dla mnie akurat najważniejszego dla pilota jest wygodnie siedzieć, więc wygodny fotel kubełkowy, w którym się nie bujam. Pasy szelkowe, żeby nie na tej specjalny podnóżnik, żeby sztywno siedzieć. Lampka, żeby w nocy, na nocnym odcinku wszystko widzieć. Jest masa elementów. A teraz, takie pytania techniczne: do czego służy klatka w rajdówce? Bo o klatce wspomniałeś, środku. Klatka służy, jak sama nazwa mówi, klatka bezpieczeństwa. Służy do tego, żeby chronić załogę przed jakimiś wypadkami. Przy, najbardziej klatka bezpieczeństwa y, służy przy dachowaniu. Wtedy samochód się nie składa, tak jak normalny samochód zachowuje swoje kształty. Robercie, a czy to prawda, że autorejdowe ma własny system gaśniczy? Tak, to jest prawda. System gaśniczy to jest no, właściwie zwykła gaśnica z tym, że jest, są specjalne rurki poprowadzone, żeby w kilku punktach naraz Rozprowadzić od razu proszek. Yy, w razie wypadku. W razie wypadku. A czy ta gaśnica uruchamia się by przy każdorazowym uderzeniu, że są jakieś czujniki pożaru? Nie, gaśnicę uruchamiamy sami, jeśli jesteśmy w stanie jeśli. No zazwyczaj gaśnica się uruchamia, jeśli widzimy, że jest pożar jakiś, jeśli się pali samochód, odpalamy sami albo z środka, albo z zewnątrz auta. Yy, jak jesteście ubrani podczas rajdu? Y Ubranie jest bardzo rozbudowane. Przede wszystkim kombinezon, bielizna, kask to jest podstawa jednak najważniejsze z interkołem, żeby się dobrze słyszeć, bo jednak w rydówce jest głośno. Bielizna na pewno. No bielizna na pewno Przy, się przydaje. Specjalna, bielizna. specjalna bielizna Nie palna. Ciężko palna. E, co poza tym? Buty, wygodne buty to w szczególności dla kierowcy. Co on tam jeszcze... Rękawiczki, żeby dobrze mieć przyczepność z kierownicą. To, to jest, jest najważniejsze. Też jest kierownica jest zamszowa, rękawiczki też są zamszowe wtedy ręce się nie pocą. Bardzo dobrze się trzyma kierownica i dobrze się steruje samochodem wtedy. To co widziałam na filmach? Białe kominiarki. Tak, tak zwana balaklawa i służy do tego, żeby. Żebyś, pod kaskiem, żeby że się kaskiem, nie pociągnie. A przy okazji one są chyba niepalne, prawda? Tak, tak. cała, cała bielizna jest, y, dlatego musi być ona, ponieważ jest z materiałów niepalnych. No i oczywiście hełm, kask. Tak, kask to jest jednak najważniejszy element. Jest, musi być bardzo wygodny, wytrzymały i z interkomem. To jest też taki śmieszny element, dzięki któremu ja mogę radkę jakoś kontrolować, pilnować go. Ma większy na niego wpływ, bardziej słucha mnie niż samochody tam stuka w nim. Czy pomimo tylu zabezpieczeń, czujecie się bezpieczni tnąc te wszystkie zakręty jak szaleńce w zasadzie? Jak najbardziej. to nie jest tylko kwestia elementów bezpieczeństwa, tylko też zaufania do siebie. A od czego zależy bezpieczeństwo całej załogi? No Przede wszystkim od tego, żeby myśleć, co się robi na drodze. Nie sztuka wsiąść w samochód i gaz wcisnąć do podłogi i czekać, aż, aż się przyjedzie. Trzeba myśleć, nie każdy zakręt da się przyjechać z pełnym gazem. Trzeba po prostu na, na zakrętach odpuszczać. Od tego jest Robert, który ma notatki i dyktuje, jak mam przyjechać na zakręt, a ja wtedy już wiem. Jak, jaki będzie zakręt i jak mam przez niego przejechać, tak, żeby było bezpiecznie i szybko. To co, Robert, nie, nie przepraszam, Robert, ty jako kierowca bo to zawsze chciałam usłyszeć. Musisz mieć bardzo y, podzieloną uwagę. Nie dość tego, że musisz patrzeć, jak przebiega droga, musisz kontrolować całe auto, to jeszcze musisz słuchać y, swojego pilota. Jak sobie z tym radzisz? Czy to wręcz czasami miałbym wrażenie, że przeszkadza? Na początku może ciężko do tego się przyzwyczaić, ale jak wsiądziemy, wsiądziemy w rajdówkę, dla nas się liczy tylko droga, samochód i to, żeby jak najszybciej jechać. To jakoś tak się samo układa, że ja po prostu słyszę, co Robert mówi i koncentruję się w pełni nad tym, co mam zrobić. Ja za pilota bardzo często mam żonę, to wiem jak to jest. Już jesteśmy na wysokich obrotach, nie odpuszczamy, warto jednak w międzyczasie posłuchać bardzo dobrej muzyki. Radek Perkowski oraz Robert Dąbkowski Goście Radia Akadery A dokładnie dogrywki. Panowie, poza tym, że jesteście rajdowcami, sportowcami Nie szczędzicie też Waszych sił i środków na to, żeby Wspomagać chore dzieci Powiedzcie coś o tym N Najbliższy weekend, jak się odbywa rajd Odbywa się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Wtedy mamy dzień wcześniej rajd To będzie wszystko na Krywlanach Będzie jeden odcinek dwukilometrowy Jechany trzykrotnie Trzeci raz będzie w nocy to Radek już zaczyna przygotowywać auto do tego. Tak, rajd będzie oczywiście, całe wpisowe z rajdu będzie przekazane na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy a my jedziemy po prostu, żeby potrenować i żeby się dobrze bawić, ponieważ no, co roku jedziemy w rajdzie wielkiej orkiestry i wszystkie pieniążki z wpisowego są przekazywane na, na orkiestrę. Czy ten rajd jest wpisany w jakąś klasyfikację? Nie, właśnie o to chodzi, że rajd jest... My nic z tego rajdu, że tak tu my nie mamy. My mamy. Po prostu jako trening, jako czysto satysfakcję, a dzieciaki jednak pomagamy w jakiś sposób My siebie realizujemy, my sobie pomagamy I jednocześnie innym y, To też można powiedzieć, że to taki sparring z innymi drużynami Z innymi zespołami rajdowymi, prawda? Tak, porównanie co będzie co przyniesie nowy sezon Można już sprawdzić jak są ludzie nastawieni I Jak zawsze jest rywalizacja Niby to jest rajd niezaliczany do żadnej klasyfikacji Ale zawsze jest rywalizacja Między sobą zawsze... Bo to jest sport właśnie, Radku Zawsze chcemy, patrzymy na czasy Jak oni pojechali Jak inni za zawodnicy też Cały czas się bijemy, chociaż to jest trening Do niczego nie zaliczany, ale Zawsze jakaś tam y, nutka rywalizacji Mimo jest Mimo bawiąc się chce się być tym najlepszym w tej zabawie No bo to o to w sporcie właśnie chodzi Panowie, słuchajcie, y, jeżeli zima nie odpuści Jeżeli nadal tak będzie za oknem Będzie to rajd niezwykle trudny, ślisko y, Jak do tego przygotujesz auto? No już zacząłem przygotowywać auto Zmieniłem zawieszenie jeszcze zostało bo jak do, przygotować się do nocnego odcinka, ponieważ y, będzie w nocy, to trzeba założyć odpowiednie y, światła z przodu samochodów. No i przygotowanie, dobre opony i trening. Chociaż ślisko, ale właśnie zima jest takim właśnie fajnym czasem, że, że fajnie się jeździ w rajdach. Tutaj jest strasznie dużo frajdy i adrenaliny. Nocny odcinek jest po prostu czymś niezwyczajnym. Rok temu pierwszy raz jechaliśmy coś takiego i... Wtedy dopiero widać, jak Radek musi mi ufać, bo on nie widzi kompletnie drogi, a ja mu mówię zakręt i on musi uwierzyć mi, że tam jest ten Wiem, zakręt Wiem, że tam jest ten pojechać. zakręt. A skąd ty, Robercie, wiesz, że tu jest właśnie ten zakręt? Wcześniej mamy zapoznanie z trasą, gdzie robimy opis, Radek mi dyktuje, jak on to wszystko widzi, a ja później mu w odpowiednim rytmie jazdy muszę mu to wszystko dyktować. Czyli ty trasą. jesteś takimi oczami, a ty, Radku? A ja po prostu, można powiedzieć, że jestem takim szlepcem i, i kieruję... Według własnego umysłu, gdzie, gdzie mam pojechać dzięki Robertowi W mówi się na to, że jestem umysłowo, a nie jest fizyczny Rozumiem, ale to nie wygląda na to, żeby był takim fizolem Wy obaj jesteście bardzo elekwentni, panowie, co ja wykorzystuję teraz z niemałą satysfakcją rozmawiając z wami w dzisiejszej dogrywce Słuchajcie, Radio Akadera jest patronem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po raz już któryś z rzędu Zapraszam wszystkich na lotnisko Krywlane w Białymstoku za tydzień, kiedy dokładnie? 9 stycznia O 10 zaczynamy, my zapisy dla kibiców O 12 zapraszamy A ten odcinek nocny, o którym mówiliście? O 16 się zaczyna, zaraz po zmroku Moi drodzy, warto nie szczędzić groszy, a tam spotkacie Na pewno Radka i Roberta A więc nasz team rajdowy, z którym Rozmawiam dzisiaj, my w tej chwili Odpłyniemy troszeczkę z muzyczką, ale wracamy Już za chwilę dosłownie A w tej chwili Radosław Perkowski Kierowca oraz Robert Dąbkowski Pilot są gośćmi do Panowie, jak wygląda trening rajdowy czy to jest szereg specjalistycznych ćwiczeń Czy po prostu wsiadacie do auta i dalej do przodu No to jest bardziej tak, tak po prostu Wsiadamy w samochód, aby był tylko przygotowany Gdzieś umawiamy się na jakimś odcinku I zabezpieczamy go, bo za, zawsze to jest najważniejsze I jeździemy dotąd, aż, aż nam się znieść Ja staram się na rajdzie zaznaczyć, jakie błędy popełnialiśmy I staram się je eliminować Okej, okay, już jesteśmy na starcie Warto też powiedzieć o waszych największych sportowych sukcesach i osiągnięciach no jest tego trochę, bo pucharków mamy troszeczkę na półce już. No, ale największym takim osiągnięciem był w 2007 roku w Wicemistrzostwie Okręgu Łomżyńskiego. Chyba? No dokładnie. I, I w ubiegłym roku trzecie miejsce na rajdzie podlaskim, jeden z najważniejszych rajdów u nas w regionie. Jednak to było pierwsze miejsce dla załóg od nas okręgu. Dwa pierwsze miejsca wyjęli jednak zawodnicy przyjezdni, którzy jednak więcej od nas startują. Ale to i tak wysokie dotowania. A powiedzcie mi, czy wygrana w zawodach rajdowych jest uzależniona od umiejętności zespołu, czy mocy, jakości auta, czy też po prostu od łutu szczęścia? Yy, przede wszystkim musi być zgrany zespół, żebyśmy sobie ufali jeden drugiemu. I też oczywiście samochód Musi być bardzo dobrze przygotowany Nie może być tak, że jedziemy bardzo dobrze I nagle samochód się psuje, stajemy w czasie odcinka Wygrywa i to... ten, co jest na mecie Pytanie do pilota y, Roberta Powiedz mi y, i naszym słuchaczom też y, Który z rajdów zapamiętałeś najbardziej? No najbardziej jednak dwa lata temu raid podlaski Czyli uderzenie nasze w drzewo To było pierwsze takie moje przeżycie W ogóle nawet ogólnie z motoryzacją nigdy nie miałem wypadku Jednak przyznałem się szczerze, ciekawy ciekawe przeżycie A co na to kierowca Robert? Tak, yy, Radek Przepraszam, Radek No, tak jak Robert wspomniał naj, Najciekawszym takim z rajdów To właśnie był ten rajd podlaski Ten nasz wypadek No i jeszcze ten rajd w tamtym roku który, Na którym żeśmy tak dobrze wypadli Panowie, powiedzcie, czego można wam życzyć Na cały nowy, nadchodzący Już obecny rok No, przede wszystkim szczęścia Na odcinkach yy, Mało awaryjności, sprzętu i sponsora, byśmy w końcu złapali takiego, który nam pomoże stworzyć profesjonalny team. Jeżeli ktoś słucha nas, ktoś, kto zajmuje się sportem motorowym, jeżeli ktoś nie chce szczędzić pieniążków na dwóch utalentowanych młodych ludzi, którzy jeszcze w rajdach namieszają, to bardzo proszę zgłaszać się do Roberta i do Radka. Oni są naprawdę potęgą już w tej chwili, no ale jak w każdym sporcie bywa, bez porządnego sponsoringu, to ani róż. Tego też Wam, Panowie, życzę. Myślę, że do życzeń przyłączą się nasi słuchacze, a także wasi kibice, panowie. Dziś nam się z wami Robert Kruszyn, prowadzący dogrywkę. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia, Radosław. Do zobaczenia na rajdzie, Robert.